Objawienie świętego Jana, rozdział 22. I pokazał mi rzekę czystą wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka. Pośród ulicy Jego i z obu stron rzeki drzewo żywota, przynoszące owoc 12 razy, wydające każdego miesiąca owoc swój, i liście drzewa ku uzdrowieniu narodów. I nie będzie już nic przeklętego i tron Boga i baranka będzie w nim i słudzy Jego służyć Mu będą. I ujrzą oblicze Jego i imię Jego na czołach ich będzie. I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebowali świecznika i światłości słonecznej, bo ich Pan Bóg oświeca i królować będą na wieki wieków. I rzekł mi, te słowa wierne są i prawdziwe, i Pan Bóg świętych proroków, Posłał anioła swego, aby okazał sługom swym, co się ma stać wkrótce. Oto przychodzę wkrótce. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa księgi tej. I ja, Jan, widziałem i słyszałem to. I gdym słyszał i widział, upadłem, aby oddać pokłon u nóg anioła, który mi to pokazywał. I mówi mi, patrz, abyś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, co zachowują słowa księgi tej. Bogu oddaj pokłon I mówi mi Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej Albowiem czas bliski jest Niesprawiedliwy niech jeszcze czyni nieprawość I plugawy niech się jeszcze plugawi I sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość I święty niech się jeszcze uświęca I oto przychodzę wkrótce I zapłata moja ze mną Abym oddał każdemu według uczynków jego Ja jestem Alfą i Omegą Początkiem i końcem Pierwszym i ostatnim. Błogosławieni, którzy zachowują przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Zewnątrz zaś psy i czarownicy i wszetecznicy, i zabójcy i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem anioła swego, aby wam świadczył o tym w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, Gwiazda jasna i poranna. I duch i oblubienica mówią, przyjdź. I kto słyszy, niech rzecze, przyjdź. I kto pragnie, niech przyjdzie. I kto chce, niech bierze wodę życia darmo. Świadczę bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej. Jeśli ktoś do tej księgi coś doda, doda mu też Bóg plak opisanych w tej księdze. I jeśli ktoś ujmie coś ze słów księgi proroctwa tego, Ujmie też Bóg z udziału Jego z Księgi Żywota i z Miasta Świętego i z tego, co napisane w tej Księdze. Mówi Ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Tak przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.